polskidetroit.com Ale zanim przeniesiemy się nad jeziora na Warmię i Mazury chciałem tylko przeczytać e-mail, który dostałem po ostatniej audycji, po audycji, w której opowiadałem jak wygląda, jak wyglądają szpitale tutaj w Stanach Zjednoczonych. Może nie będę mówił, od kogo dostałem ten e-mail z Anglii, od jednego z, ze słuchaczy w Anglii. Dzień dobry, tak sobie słucham pańskiego podcastu i mam mieszane uczucia co do zachwytu, co to nie Ameryka. Moja żona rodziła 9 i 4 lata temu w Polsce i też nie rodziła na sali ogólnej, też miała piłki do porodu łazienkę tylko dla nas, a było to 9 lat temu też obsługa była super nie wiem, które to państwa dziecko ale świat e, się tam nie kończy dziecko jest fotografowane od razu po porodzie po wyczyszczeniu noska i buźki też ładuje e, się na piersi matki co było na pewno lepsze to fakt, że można było robić zdjęcia nożyczki nożyczkami, ale zdjęcia i film z porodu to coś, czego nawet w Ameryce pan nie ma a szkoda moment przecięcia pępowiny mam na wideo e, jedzenia jest bardzo dużo to wiem o Amerykanach, że jedzą dużo i to nie jest zaleta. Jeśli nie był pan w polskim szpitalu położniczym, to proszę nie ustosunkowywać się do nich, bo to zmniejsza wiarygodność pana. Karmienie piersią też jest od dawna w Polsce propagowane. Za wizytę domową nie trzeba płacić. Telewizja, e, telewizji nie ma, co nie jest wadą. Parę dni bez niej da się wytrzymać. Poza ostatnim podcastem inne są super. Nie mówię, że ostatni był zły, ale zachwyt nad Ameryką mnie troszkę rozstroił e, nerwowo. E, Postscriptum. Tak trzymać, jak odcinki do 149 włącznie. No cóż, może się jakoś ustosunkuję do tego e-maila. Przede wszystkim byłem w szpitalu położniczym w Polsce wprawdzie 22 lata temu, ale byłem i, i pamiętam jak to wyglądało. Oczywiście nie byłem ostatnio i na pewno w Polsce się bardzo dużo zmieniło, a wszystkie porównania, których, który, które zrobiłem w ostatnim podcaście, to były na podstawie tego, co teraz widziałem w Ameryce i tego, co słyszałem z opowiadań albo co sam widziałem, no ale tak jak mówię 22 lata temu także tak, może no rzeczywiście zbyt entuzjastycznie podszedłem do tego co tutaj w Stanach jaki serwis mieliśmy, jak to wszystko wyglądało, ale pamiętam no chociażby jak moja ciocia opowiadała, gdy mojego kuzyna rodziła, że przyszedł akurat na tą salę tam gdzie ona rodziła, przyszedł hydraulik zmieniać rurę, no i w tym momencie kiedy ona już była prawie kiedy już mój kuzyn był na świecie, ten hydraulik się odwrócił, spadł z drabiny, upuścił wszystkie narzędzia e, i to nie jest żadna anegdota, tylko tak było, e, no ale to było jakieś, jakiś czas temu, na pewno teraz się w polskich szpitalach zmieniło i na pewno e, te moje achy i ochy na temat e, amerykańskich szpitalu, szpitalów są troszkę może e, przesadzone, e, no ale z drugiej strony, jako młody ojciec, jako e, człowiek, który pierwszy raz do czegoś takiego, miałem chyba prawo do tego, żeby rzeczywiście zachwycać się i być naprawdę podnieconym tym, co się działo w szpitalu, tym bardziej, że no tak jak powiedziałem, no wszystkie opowiadania albo to, co ja pamiętam sprzed kilku czy kilkunastu lat a propos polskich szpitali, no to nie były zbyt takie dobre wspomnienia, dlatego tak bardzo mi się tutaj podobało w tych amerykańskich szpitalach. Także bardzo dziękuję za ten e-mail, piszcie do mnie, Detroit, małpka gmail.com Com. E, oczywiście możecie też zostawiać komentarze na stronie polskiedetroit.com. A teraz obiecana wycieczka do Polski. Zapraszam do słuchania. Moda na Warmię i Mazury. Z Olsztyna, stolicy Warmii i Mazur, wita Państwa Ewa Domaracka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy za oceanem. Warmia i Mazury, region nazywany też Krainą Tysiąca Jezior, to raj dla żeglarzy i miejsce wypoczynku turystów z całej Polski, a także z zagranicy. W audycji Moda na Warmię i Mazury w czasie lata zachęcamy do odwiedzania naszego regionu, prezentujemy w niej miejsca i ludzi, których warto poznać, relacjonujemy ciekawe imprezy. W miniony weekend na przykład w Mikołajkach odbyły się dziewiąte żeglarskie Mistrzostwa Polski Aktorów. Wystartowało 30 załóg. Niektórzy aktorzy są zaawansowani w żeglowaniu, inni dopiero zaczynają. Kazimierz Kaczor od pierwszej edycji zawodów pełni rolę komendora regat. My lubimy się spotykać, szczególnie z stałej Polski, rzadko mamy okazję. No to jest właśnie taka okazja. Aha. Z biegu na bieg, czy tam z wyścigu na wyścig, z roku na rok. Nawet ci, którzy w pierwszym roku byli zupełnymi debiutantami, to teraz już sięgają po medale. Także i doświadczenia również przebywa. Na Mazurach jestem co roku od dobrych czterdziestu paru lat. Co roku i, i żegluję tutaj razem z całą rodziną może najładniej, czy jakby najciekawiej dla wszystkich będzie opowiedzieć, jak to było w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy ja tu przyjechałem po raz pierwszy, gdzie to naprawdę było dziko. Jeszcze nie byłem żeglarzem wtedy, byłem uczniem liceum i razem z dwoma kolegami postanowiliśmy kajakami wypożyczonymi tutaj przemierzyć Mazury i przepłynęliśmy od Rynu aż do Wiartla, bo jeszcze do Wiartla wtedy dawało się dopływać tymi kajakami. No zachwyciłem się tym, co tutaj zobaczyłem, bo tu rzeczywiście było dziko. Jak chcieliśmy coś kupić i jeść, patrzyliśmy na mapę, względnie, pytaliśmy się miejscowych, no to mówili, gdzie jest jakiś sklep i gdzieś tam. To były wyprawy dwóch kilometrowe od brzegu. Także to było takie doświadczenie o wielkiej dla mnie wadze, bo się po prostu zachłysnąłem i zakochałem się w Mazurach od tamtego czasu. Najsławniejszy szlak kajakowy Mazur przebiega przez Puszczę Piską, a od Jeziora Mokrego także przez Mazurski Park Krajobrazowy. To rzeka Krutynia. Długość szlaku wynosi 102 km. Na małą przejażdżkę po Krutyni, łódką, pychówką wybrałam się w towarzystwie Jerzego Kruszenickiego, głównego specjalisty do spraw ochrony przyrody i krajobrazu w Mazurskim Parku Krajobrazowym. O, proszę spojrzeć, akurat mijamy rodzinę łabędzią. Tutaj po lewej stronie tak, rodzice wyrabiamy. Mijamy chyba? rodzinę łabędzią, zresztą łabędzie tu były znane od zarania dziejów. Całe dożycze Krutyni jest najbogatszym przyrodniczo rejonem Pojezierza Mazurskiego, który z kolei jest jednym z najbogatszych rejonów przyrodniczych w ogóle w Polsce. Tutaj mamy właśnie rzadkie gatunki i ginące ptaków jak bielik, rybołów, orlik szykliwy, kania, ruda, bocian czarny, w pobliskich lasach gnieździ się puchacz, ssaków drapieżnych, które są na listach zwierząt ginących, w Europie mamy wilka i rysia, więc jest to teren, który mimo naporu turystów i tej presji motoryzacyjnej i motorowo jednak to, to zróżnicowanie powiedziałbym, ekosystemów, wód, torfowisk, lasów, śródleśnych łąk, powoduje, że to bogactwo się tutaj zachowało. Rzeka jest urokliwa, rzeczywiście jest pięknie i rzeczywiście trudno się dziwić tym, którzy tutaj wracają wielokrotnie, co roku. I trudno chyba się dziwić również temu, że odwiedzających rzekę Krutynia przebywa. Jesteśmy praktycznie już na przedpolu samej wsi Krutyn. A tutaj jest to miejsce, gdzie kajaki są zsuwane do wody? E, tak. Tutaj zaczynają się Zarówno część spływów kajakowych, ilość kajaków na przykład w weekend to będzie około z tego miejsca od 200 do, do 400 kajaków dziennie. Jak długo tę liczbę turystów wytrzyma ekosystem Krutyni nie wiemy. W każdym razie polecamy turystom odwiedzanie też innych rzek w Warmii i Mazur, nie mniej urokliwych. Przenosimy się teraz nieco na zachód regionu. W Dywitach pod Olsztynem grupa miłośników jogi z wielu miast polskich spotyka się, by zgłębiać tajniki tej indyjskiej filozofii, szukając harmonii duszy i ciała w bliskim kontakcie z naturą. Podstawowym elementem zajęć są ćwiczenia w plenerze. Na miejsce spotkania swojej posesji użyczyła Henryka Willim. Organizujemy warsztaty szczęście, Agni Jogę ze Zbyszkiem patykiem. Doświadczamy cudne rzeczy. I głęboki wdech i wydech. 90% asan ćwiczymy na świeżym, wolnym powietrzu, na trawce, bo tego wymaga organizm. Wdech i wydech. Nazywam się Zbyszko Patyk, praktykuję jogę od ponad 30 lat, uczę od ponad 20, również często wyjeżdżam do Indii również tam uczę jogi. Czy w nauczaniu jogi ważne jest, żeby był bliski kontakt z naturą? w myśl starych pism objawionych, jakimi są na przykład Hatha Yoga Pradipika i wiele podobnych pism wedyjskich, między innymi Cintamani, to są pisma, które opowiadają w jaki sposób należy praktykować jogę i jednym z takich sposobów z całą pewnością jest głęboki kontakt z przyrodą, wyszukiwanie miejsc mocy wśród drzew, najczęściej nad wodą, najczęściej w lesie. Śpiew ptaków uspokaja, szum wody jeszcze bardziej, więc te pisma również wskazywały od dziełów od tysiącleci, w jaki sposób osiągać również równowagę swojego wnętrza przez kontakt z żywiołami, kontakt z tymi, które nas otaczają na co dzień. Warsztaty odbywają się pod Dwitami, w przepięknej okolicy, jest to strefa ochrony krajobrazu drugiego stopnia, gdzie rano słyszymy żurawie, oglądamy sarny biegające, zające, bociany, po prostu centrum tętniącej przyrody. Przenosimy się teraz do Fromborka. Turystów z całego świata przyciąga wzgórze katedralne należące do zabytków najwyższych lasów. Przyciąga również rezydująca tam niegdyś postać Mikołaja Kopernika. Cennych zabytków jest dużo więcej we Fromborku. Państwo Czarnecki zaopiekowali się jednym z nich. i Są właścicielami najstarszej w Polsce wieży wodnej z 1571 roku. Opowiada o niej pani Dobromira Czarnecka. Fromborg, otrzymując prawa miejskie w 1310 roku miał problemy z wodą pitną, stąd pomysł wykopania kanału i skierowania najbliższej rzeki, która bierze swój nurt w miejscowości Bogdany, do Fromborka kanałem. Tak się składa, że kanał płynął również pod wieżą i to wykorzystał Walenty Händel, wrocławski rurmistrz, który zainstalował tutaj pierwsze w Polsce, a drugie w Europie urządzenie wodociągowe doprowadzające wodę na wzgórze katedralne. Wodociąg działał do 18 wieku I urządzenia właśnie w XVIII wieku zostały zdemontowane. Najprawdopodobniej uległy uszkodzeniu i nie było mistrza, który mógłby je naprawić. A do wieży dobudowano duży budynek młyna wodnego i funkcja wieży była jako zaplecze młyna wodnego. Młyn wodny działał do 1945 roku. W czasie wyzwalania Fromborka został zbombardowany, a wnętrze wieży doszczętnie spłonęło. Po wojnie była to tylko typowo gotycka budowla, bez okien, bez wnętrza. Idziemy na górę, tak? Tak, bardzo proszę. Ile pięter to jest? 25 metrów. Warto tam wejść? Warto. Widok z tej wieży jest bardzo kameralny. Fromborg widzimy tak jakby na dłoni. Przepięknie widać stare miasto. Nigdzie takiego widoku na wzgórze katedralne nie ma jak właśnie z tej wieży. To jest dobry spacer na odchudzanie. Ostatnie schodki przed nami. I zadyszka już jest spora. Jesteśmy na szczycie wieży. Widzimy przed sobą potężne mury wzgórza Katedralnego z przepiękną neogotycką katedrą, wieżą Kopernika. Przepiękny widok. Na wprost widzimy miejscowość Piaski. Po lewej stronie Krynica Morska, a prawa strona to już są wody rosyjskie. Zachody słońca Państwo stąd oglądają? Oczywiście bardzo często, szczególnie latem, jak turyści mają życzenie, zostajemy dłużej. Zachody są przepiękne. Od ponad 100 lat w Wieży Wodnej robione są zdjęcia na pocztówki z panoramą Fromborka i Zalewu Wiślanego. Obecnie w wieży znajduje się kawiarenka, a obok galeria oraz sklep z pamiątkami. A teraz powiemy o pewnej książce opisującej rzeczywistość minionych wieków na Warmii i Mazurach od kuchni, bo jest to książka kucharska. Jej tytuł Smak Mazur. Historia kuchni dawnych Prus Wschodnich. Wydawca książki Waldemar Mierzwa z Dąbrówna z wykształcenia historyk sam przetestował prawie wszystkie zawarte w książce przepisy. Udało nam się odnaleźć kilkadziesiąt przepisów, prawie 100 przepisów z kuchni dawnych Prus Wschodnich. Smak Mazur to tytuł marketingowy. Kuchnia Prus Wschodnich nie rozróżniała bowiem smaków warmińskich, mazurskich, powiślańskich, litwy pruskiej itd. czy dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego. Mazury miały taki sam smak jak i Warmia. To zresztą jedna z nielicznych rzeczy, która tak naprawdę łączy te dwie krainy, czyli smak ówczesnych potraw. Nieprzypadkowo mówię o ówczesnych potrawach. Smak Mazur to próba odpowiedzi na pytanie o historyczną kuchnię regionu. Przepisów jest kilkadziesiąt, wszystkie zostały sprawdzone przez Stanisława Saturnusa, ówczesnego dzierżawcę i szefa kuchni gospody pod Królewską Koroną w Stambarku. Za każdy z tych przepisów ręczymy głową, każdy daje się zrobić, a wszystkie są bardzo smaczne. Mamy się tutaj czym pochwalić. Przed wojną Niemcy potrafili eksportować stąd swoje znakomite produkty, na przykład królewiecki marcepan. Ktoś powie, że jaki tu marcepan. No dobrze, ale Eksportowali stąd w ogromnych ilościach na przykład sielabę. Udało im się wytworzyć znakomito rozpoznawalne trunki, na przykład niedźwiedziówkę, miodówkę czy tam Barenfang, zależy, na jakie nazwy byśmy sięgnęli. Eksportowano stąd kozacką kawę z wiartla. Kto dziś o tym pamięta? Książka Smak Mazur stała się inspiracją dla wielu restauratorów, tak więc odwiedzający ten region będą mieli zapewne niejedną okazję, by poznać kuchnię dawnych Prus Wschodnich. W audycji to już wszystko. O tym, co ciekawego w najbliższym czasie odbywać się będzie na Warmii i Mazurach, można dowiedzieć się również na stronie www.modanamazury.pl redagowanej przez nasz zespół. A dziś za uwagę dziękuję już Ewa Maracka. Moda na Warmię i Mazury. Jako, że wakacje w pełni i na pewno wielu z Was mieszkających tutaj w Detroit, w Michigan, będzie wybierało się e, za ocean do naszego starego kraju. E, także na pewno warto, będąc tam, pomyśleć o tym, żeby odwiedzić właśnie w i Mazury. Jeszcze raz chciałem bardzo podziękować pani Ewie Domarackiej, a także całemu zespołowi wortalu modanamazury.pl za, za tą audycję, a ja już się z wami żegnam, do następnej niedzieli, trzymajcie się, na razie, hej!